Cześć moi drodzy, jak się macie? Co dobrego u was słychać? Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi, że wszystko jest tak jak być powinno, że nie macie zbytnich problemów. Po prostu mam nadzieję, że wszystko u was jest w porządku. Kochani, jeśli jeszcze mnie nie znacie, to pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Piotr i prowadzę ten podcast od kilku dobrych lat. Mówię od dobrych kilku lat hmm. Jeśli po polsku mówimy kilka To mamy na myśli trzy, cztery Jeśli mówimy dobrych kilka lat Dobrych kilka godzin To znaczy trochę więcej Jakieś sześć, siedem, może osiem, Ok? Myślę, że teraz już będziecie rozumieli Jeśli ktoś powie Czekam tu na ciebie od dobrych kilku minut, a ciebie wciąż tu nie ma. To znaczy, że czeka na nas zbyt długo, że czeka dobrych kilka minut, a nie tylko kilka minut. Zatem ja prowadzę, prowadzę ten podcast już od dobrych kilku lat. Jest to dokładnie 7 lat i mam nadzieję wciąż pomagać wam w nauce języka polskiego Dobrze, ale nie o tym chciałem mówić Chciałem powiedzieć tylko, że to miejsce Ten podcast i moja strona realpolish.pl Wszystko to przygotowałem dla was Żeby pomagać wam w nauce języka polskiego Dlatego mówię do was właśnie po polsku A nie w żadnym innym języku Czasami dostaję od was nagrania po polsku I zawsze dla mnie to wielka przyjemność Gdy mogę ich posłuchać Niedawno dostałem nagranie od Wiktorii Która mieszka na samym końcu świata To niesamowite Dzięki internetowi jest możliwe Że mam przyjaciół na całym świecie Posłuchajcie więc co powiedziała Wiktoria? Skąd jest? I dlaczego uczy się języka polskiego? Cześć Piotr! Nazywam się Wiktoria i mieszkam w Nowej Zelandii i mam polskie korzenie. Słucham twojego podcastu już ponad rok. Dziękuję ci za to, co robisz. Jako dziecko ja słuchała, jak dziadek i babcia mówili po polsku i oglądałam polskie bajki w telewizji. Potem przez bardzo długi czas nie używałam polskiego, ale kiedy urodził się mój synek, postanowiłam, że chcę go nauczyć polskiego, więc sama muszę podzwyczaić język. Jako młoda mama i też pracując na etacie, ja nie mam w ogóle czasu na czytanie książek gramatyki. I słuchanie w samochodzie to najlepsza e, szansa dla mnie, żeby uczyć się polskiego. Uwielbiam Twój podcast, dlatego że jest inspirujący, motywacyjny i łatwy do słuchania, kiedy się prowadzi samochód. Ty powtarzasz i tłumaczysz trudne słowa, więc można ich zrozumieć i zapamiętać. Sądzę, że mój polski bardzo się poprawi w za rok słuchania. Mój synek już ma dwa lata i trochę potrafi mówić po polsku i wiem, że on dużo rozumie po polsku. Słuchanie Twoich podcastów dało mi pewność siebie, żeby odnaleźć tutaj, w Nowej Zelandii, polskich imigrantów i rozmawiać z nimi po polsku. To wymagało dla mnie wyjść z mojej strefy komfortu. Dziękuję Ci za inspirację, Piotr. Powiedz, Piotr, jakie były Twoje ulubione bajki telewizyjne jako dziecko? Ja pamiętam tylko Misia Uszatka oraz Lolek i Bolek. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. Brawo, wspaniałe nagranie, wspaniale mówisz po polsku. Cieszę się, że zrobiłaś to nagranie, że uczysz się polskiego i uczysz też swojego synka mówić po polsku. To wspaniała sprawa. Nasze korzenie są bardzo ważne. Myślę, że to wspaniale. Wiedzieć skąd pochodzą nasi przodkowie i mówić w języku, którym oni się posługiwali. Doskonale. Szukasz też innych Polaków? Tam, daleko, w Nowej Zelandii, na końcu świata. Wspaniała, bardzo fajna inicjatywa. Świetnie. Może kiedyś uda nam się spotkać we większym gronie. Mam nadzieję, że tak będzie. Wiktoria, pytasz o bajki, które oglądałem w dzieciństwie? Bardzo lubiłem bajki, myślę, że tak jak wszystkie dzieci. Pamiętam, że w tamtych czasach bajki były w telewizji tylko przez 10 minut dziennie. Nie tak jak teraz są całe kanały bajek, gdzie przez 24 godziny na dobę e, można oglądać bajki. Nie, wtedy było zupełnie inaczej. Codziennie o godzinie 9. O 19 wieczorem O 7 wieczorem Była w telewizji Bajka Tak zwana dobranocka I gdy tylko słyszałem dźwięki Bajki To biegłem przed telewizor Żeby Obejrzeć co dzisiaj będzie Moje ulubione bajki to oczywiście Bolek i Lolek Koziołek, Matołek Porwanie Baltazara Gąbki to była bajka ze Smokiem Wawelskim w roli głównej. Bardzo, bardzo śmieszna bajka. Co jeszcze? Reksio, bajka o małym piesku. Bardzo mądrym. Bardzo podobała mi się też bajka Zaczarowany ołówek. To była bajka o chłopcu, który miał zaczarowany ołówek. I jeśli Coś było mu potrzebne To rysował Tą rzecz Właśnie tym ołówkiem Zaczarowanym ołówkiem No i ta rzecz Stawała się realna Stawała się rzeczywista Mógł na przykład Narysować samochód Wsiąść do niego I odjechać Zawsze myślałem sobie Co bym narysował Gdybym miał taki zaczarowany Ołówek. Jeśli chcecie obejrzeć te bajki, to nie ma problemu. Możecie wpisać tytuły, o których mówiłem, do wyszukiwarki YouTube i znajdziecie te bajki. Myślę, że synek Wiktorii na pewno z przyjemnością obejrzy te bajki. Nie wiem jak wy, dorosłym, może to już nie tak bardzo się podobać. Ale pamiętam, że gdy byłem dzieckiem... To naprawdę lubiłem oglądać bajki Kiedyś bajki nie były takie same jak dziś Kiedyś bohaterowie bajek nie krzyczeli tak dużo jak teraz Teraz nie mogę oglądać bajek, bo wszyscy ciągle krzyczą W bajkach wszyscy krzyczą Ciągle coś się dzieje bardzo szybko Ciągle jest Podniecenie, zdenerwowanie, ciągle są jakieś problemy. Zdecydowanie wolę te bajki stare, no ale pewnie dlatego, że to właśnie na nich się wychowałem. Zawsze wspominamy dobrze to, co było w dzieciństwie. Tak mi się wydaje. Dziękuję Ci, Wiktoria, za wspaniałe nagranie. Bardzo mi... Miło, że je dla mnie zrobiłaś Pozdrawiam wszystkich na Antypodach, czyli W Australii i Nowej Zelandii Kochani Pewnie zapytacie Co na dziś dla was przygotowałem O czym będziemy Rozmawiali Dziś mam zamiar Opowiedzieć wam trochę o historii Polski Wydaje mi się, że już dawno tego nie robiłem Dziś opowiem wam o wielkim królu Królu Kazimierzu Jagiellończyku Opowiem też o jego synu Księciu Kazimierzu Jagiellończyku Czyli świętym Kazimierzu Zatem dziś będzie mowa o dwóch Kazimierzach Królu i jego synu, który został świętym kościoła katolickiego. Król Kazimierz Jagiellończyk panował bardzo długo, prawie 50 lat, więc trudno mi, trudno mi będzie w kilkanaście minut opowiedzieć wam wszystko, co działo się w tym czasie. Ale postaram się opowiedzieć przynajmniej to, co wydaje mi się najciekawsze Kazimierz był najmłodszym synem Władysława Jagiełły Pamiętacie króla Władysława Jagiełłę? Mam nadzieję, że tak Bo już kiedyś o tym królu opowiadałem Jeśli chcecie sobie przypomnieć To zapraszam na podcast numer 303 Właśnie wtedy opowiadałem o Władysławie Jagielle. Dziś przypomnę tylko, że król Władysław Jagiełło zapoczątkował dynastię Jagiellonów. Wielki Książę litewski Jagiełło w 1386 roku przyjął chrzest, przyjął imię Władysław, na tym chrzcie przyjął takie imię, poślubił Jadwigę, polską królową i został polskim królem. W ten sposób zyskaliśmy jednego z najwybitniejszych władców w naszej historii. W ten sposób powstała wielka dynastia, która zapoczątkowała potęgę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Król Władysław Jagiełło nie miał szczęścia do synów. W ogóle nie miał szczęścia do dzieci. Dopiero czwarta żona dała mu trzech synów, z których jeden zmarł jako dziecko. A dwóch jego synów było potem królami Polski. Pierwszy syn Władysława Jagiełło to Władysław Warneńczyk. Taki ma przydomek, Warneńczyk ponieważ zginął w bitwie pod Warną. Był królem Polski i Węgier. Zginął w młodym wieku i drugi syn Władysława Jagieły, właśnie Kazimierz, ten, o którym chcę dziś mówić, został królem. Muszę wam powiedzieć, że były pewne wątpliwości, czy Kazimierz był Synem króla Władysława Jagiełły Dlaczego? Otóż Władysław Jagiełło miał już 65 lat Gdy urodził mu się kolejny syn A jego czwarta żona miała tylko 18 lat Ogromna różnica wieku Królowa musiła, musiała nawet publicznie przysięgać Wierność królowi Musiała powiedzieć, że to jest jego dziecko Ale plotki oczywiście nie ustały I ludzie wciąż mówili, że być może to nie, nie jest królewski syn. syn W każdym razie Kazimierz Jagiellończyk Jest najmłodszym synem Władysława Jagiełły Kazimierz urodził się w 1427 roku w Krakowie A zmarł w 1492 roku Czyli w tym samym czasie Gdy Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki Możecie sobie mniej więcej yy, pomyśleć Kiedy to było Młody Kazimierz był dość dobrze wykształcony Znał dwa języki Polski i ruski znał historię swojego rodu, ale muszę wam powiedzieć, że był ostatnim władcą w historii Polski, który nie umiał pisać i czytać. Za to bardzo lubił polowania na żubry. W tamtych czasach było jeszcze dużo żubrów w Polsce. Były wielkie puszcze i król mógł tam polować. Kazimierz Jagiellończyk nie lubił alkoholu, zupełnie tak samo jak jego ojciec, Władysław. Pił tylko wodę, nie pił nawet miodu. Miód to taki alkohol zrobiony właśnie z miodu pszczelego. Ze swoją żoną Elżbietą miał trzynaścioro dzieci. Za moment opowiem wam więcej o jego dzieciach. A szczególnie o jednym synu, który został świętym. Tak jak mówiłem, jesteśmy w drugiej połowie XV wieku, czyli w czasach renesansu. Oczywiście do Polski wszystkie idee z zachodu przychodzą trochę z opóźnieniem. Tak też było z renesansem albo z odrodzeniem jak nazywa się tę epokę po polsku. Mówimy renesans albo odrodzenie. Oba słowa znaczą to samo. Kazimierz Jagiellończyk, gdy miał 10 lat, został wielkim księciem litewskim, ale nie od razu chciał zostać królem Polski. W związku z tym groził ogromny kryzys polityczny w państwie. Kazimierz Jagiellończyk urok. Uregulował relacje między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim Po śmierci Jagieły, a potem Władysława Warneńczyka Groził nawet rozpad Unii Polsko-Litewskiej Być może nie byłoby późniejszej Wielkiej Unii Obojga Narodów W 1444 roku do Krakowa wrócili rycerze z podwarny Po przegranej bitwie opowiadali o tym, że zginął tam król Władysław III Czyli właśnie Warneńczyk, starszy brat Kazimierza Jednak nie było ani jednego świadka tego wydarzenia i byli ludzie, którzy nie chcieli wierzyć Że to jest prawda, że król zginął Po tym jak zginął brat pod Warną Możnowładcy Czyli ludzie, którzy mają pieniądze A pieniądze to przecież władza Możnowładcy oferują koronę Kazimierzowi Młodszemu bratu Jednak młody Kazimierz ma dobrych doradców i nie spieszy się z objęciem władzy w Polsce. Młody Kazimierz jest już wielkim księciem litewskim i będąc królem Polski nie chce być marionetką. Nie chce być w rękach możnowładców. Chce rządzić samodzielnie. Chcę wam powiedzieć, że wtedy właśnie kształtował się stan szlachecki Wtedy budował się stan szlachecki Szlachta, czyli ludzie, którzy mieli majątki ziemskie Mieli pieniądze Szlachta chce mieć coraz większy wpływ na rządy w państwie A Kazimierz Jagiellończyk, Kazimierz Jagiellończyk nie chciał być zależnym od szlachty Dlatego nie od razu zgadzał się na wszystko, co było mu proponowane. Po dwóch latach Kazimierz przyjął koronę Polski, będąc już wielkim księciem litewskim. W tym czasie wiele bogatych rodów na Litwie chciało zerwać Unię Polsko-Litewską. Po przyjęciu władzy królewskiej przez Kazimierza Jagielończyka sprawy się unormowały, Kazimierz był władcą Litwy i Polski jednocześnie, a to pomogło utrzymać Unię. Nowy król przyjął statut, który mówił o równości korony, czyli Polski i Litwy oraz o tym, że szlachta polska i litewska miały być sobie równe, miały równe prawa. Kolejny wielki problem, który miał Kazimierz Jagiellończyk To oczywiście krzyżacy Czyli zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Tak nazywał się zakon krzyżacki Taka jest pełna nazwa tego zakonu Na pewno pamiętacie, że ojciec Kazimierza Władysław Jagiełło pokonał krzyżaków w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem Wojska polskie i litewskie rozbiły rycerstwo krzyżackie Ale to nie zakończyło problemów z krzyżakami Wciąż mieliśmy problemy z krzyżakami Po 40 latach wybuchła wielka wojna między zakonem krzyżackim i Rzeczpospolitą ta wojna będzie trwała aż 13 lat. Dlatego teraz nazywa się ją wojną trzynastoletnią. Początkowo to było pasmo niepowodzeń, pasmo porażek. Niestety, nasz król wciąż przegrywał. Wygląda na to, że król zupełnie nie jest przygotowany do tej wojny. Podstawowa rzecz to oczywiście. Pieniądze Żeby prowadzić wojnę Trzeba mieć dużo pieniędzy A szlachta Nie chciała dawać pieniędzy Szlachta buntowała się Dlatego Król Kazimierz Jagiellończyk Musiał dawać szlachcie Nowe przywileje Wiecie co to są Przywileje? Przywileje to prawa Ulgi które ma szlachta. Na przykład za udział w wojnie trzynastoletniej szlachta mogła zaostrzyć kary za ucieczkę chłopów ze wsi. Chłopi w tym czasie musieli pracować dla swojego pana, czyli dla szlachcica. Praktycznie tak jak niewolnicy. Chłopi nie mogli opuszczać wsi swojego pana. I Szlachta dostała ten przywilej, że jeśli jakiś chłop ucieknie z jego wsi To będzie miał zaostrzoną karę Dodatkowym przywilejem dla szlachty było niezwoływanie pospolitego ruszenia Pewnie nie rozumiecie co znaczy pospolite ruszenie Co to było pospolite ruszenie? Już wszystko tłumaczę. Dziś mamy wojsko, które walczy podczas wojny. Pospolite ruszenie polegało na tym, że wszyscy mężczyźni musieli zostać żołnierzami i walczyć dla króla. Od tej pory Kazimierz Jagiellończyk pozwolił na to, że szlachta musi najpierw zgodzić się na to, żeby zorganizować pospolite ruszenie Najpierw szlachta musi zgodzić się na to Żeby walczyć dla króla Kolejnym przywilejem było zmniejszenie podatków dla szlachty Muszę wam powiedzieć, że przez wieki Przez kolejne stulecia Szlachta otrzymywała od kolejnych władców Od kolejnych królów Coraz więcej przywilejów Coraz więcej ulg Dzisiaj często na przywileje mówimy ulgi Ktoś może mieć ulgi podatkowe na przykład Płacić mniejsze podatki Powoli szlachta nie interesowała się dobrem swojego kraju A raczej dobrem swoich majątków Szlachta myślała tylko o swoich pieniądzach Moim zdaniem w końcu doprowadziło to do upadku Rzeczpospolitej Nasz kraj był w końcu tak słaby, że nastąpiły rozbiory Ale na razie jesteśmy w czasach, gdy Rzeczpospolita dopiero rosła w siłę Była coraz silniejsza Jagiellonowie... W najlepszym okresie mieli pod panowaniem Obszar 2 milionów Kilometrów kwadratowych Wyobrażacie sobie Jeśli popatrzycie na mapę To była to Cała środkowo-wschodnia część Europy Była to jedna z najpotężniejszych Dynastii w Europie Przez cały czas Rywalizowali z monarchią Habsburgów W czasie panowania Jagiellonów Wszystkie państwa, w których rządzili Były w tak zwanym złotym okresie Czyli rozkwitała tam kultura Rozkwitała gospodarka Złoty okres To najlepszy okres w życiu jakiegoś kraju Jakiegoś państwa Jakie były to państwa? Tereny pod panowaniem Jagiellonów Rozciągały się od Bałtyku Do Morza Czarnego a nawet do Morza Śródziemnego. Jagiellonowie byli władcami Litwy, Polski, Węgier, Czech i Chorwacji. Problemem całej dynastii Jagiellonów był brak męskich potomków. Brak synów. Pamiętacie, że Jagiełło długo czekał na synów. Dopiero z trzecią żoną miał trzech synów ale tylko jeden syn miał swoje dzieci. Kazimierz Jagiellończyk miał co prawda sześciu synów, ale tylko trzech z nich się ożeniło, a jedynie dwóch miało swoje dzieci. Zygmunt August był ostatnim z Jagiellonów na polskim tronie, ostatnim polskim Królem z dynastii Jagiellonów Był wnukiem Kazimierza Jagiellończyka Zygmunt August był synem królowej Bony Mówiłem kiedyś o królowej Bonie Możecie posłuchać tego podcastu Poszukajcie podcastu numer 266 Wtedy mówiłem o królowej Bonie To bardzo ciekawa również historia Zygmunt August, syn królowej Bony, ożenił się trzy razy, ale nie miał dzieci z żadną żoną. W sumie Jagiellonowie rządzili w Polsce tylko przez 200 lat. I długo, i krótko. Nie tak bardzo długo, prawda? 200 lat, jak na całą dynastię, to nie jest długo. Ale wracajmy do naszego bohatera, do króla Kazimierza Jagiellończyka. Tak jak mówiłem, szlachta otrzymała od króla nowe przywileje i dzięki temu chętniej wzięła udział w wojnie z krzyżakami. Po 13 latach wojna zakończyła się dużym sukcesem. Po ponad 150 latach znowu w naszych rękach jest ujście Wisły, czyli miejsce, gdzie Wisła wpada do Morza Bałtyckiego. A właśnie w tym miejscu leży miasto Gdańsk. To oczywiście jest bardzo ważne że ze względów gospodarczych. Mieliśmy dostęp do Morza Bałtyckiego, a w ten sposób mogliśmy handlować z całym światem. Gdańsk, bardzo bogate miasto, należy teraz do Rzeczpospolitej. Kazimierz Jagiellończyk zaczyna jak to się mówi rozdawać karty w polityce środkowo-europejskiej Chciałbym wrócić jeszcze do dzieci Kazimierza Jagiellończyka Pamiętacie, Kazimierz Jagiellończyk miał 13 dzieci wszystkie z tą samą żoną Elżbietą która pochodziła z rodu Habsburgów Elżbieta Rakuszanka urodziła trzynaścioro dzieci, w tym sześciu synów, z których czterech zostało królami. Dlatego często mówi się na nią matka królów. Okej, okay, w takim razie opowiem wam może po kolei o każdym dziecku. Pierwszy urodził się syn Władysław, który został królem Czech. I Węgier, dalej córka Jadwiga została żoną bawarskiego księcia Trzecim dzieckiem był syn Kazimierz, który po śmierci został świętym kościoła katolickiego Święty Kazimierz zmarł dość młodo, miał tylko 26 lat Był przygotowany do roli króla, miał być królem Królewicz uczył się, przygotowywał, pomagał ojcu Gdy przez dwa lata jego ojciec Kazimierz Jagiellończyk zajmował się mm, sprawami na Litwie Był na Litwie, właśnie jego syn zajmował się koroną, czyli rządził w Polsce Był bardzo silnie wierzący w Boga Podobno bardzo pomagał ludziom biednym Hmm, czy tak było? Nie wiem W każdym razie po jego śmierci A zmarł na gruźlicę Jego brat, król Zygmunt Stary Postanowił rozpocząć proces kanonizacyjny Litwa od ponad 100 lat Była już krajem chrześcijańskim Ale do tej pory nie miała jeszcze swojego świętego Starania o uznanie Kazimierza świętym Trwały ponad 100 lat Kiedy po 118 latach Otwarto jego grób Okazało się, że szczątki są nienaruszone A przy jego głowie znaleziono pergamin Pismo z hymnem pod tytułem Każdego dnia sław Maryje Oczywiście napisanym po łacinie Omni die dic". Mm. Jeśli tak czyta się po łacinie Nie wiem Święty Kazimierz jest dziś głównym patronem Litwy Ale wrac wracajmy do rodzeństwa świętego Kazimierza Jego brat Jan Olbracht został królem Polski. Młodszy brat Następny brat Aleksander był również królem Polski i wielkim księciem Litwy Zofia, młodsza siostra, była żoną elektora brandenburskiego i matką wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który złożył hołd Zygmuntowi Staremu, czyli swojemu wujowi, bo Zygmunt Stary był kolejnym dzieckiem Kazimierza Jagiellończyka Wszystko to może trochę skomplikowane Wszystko w jednej rodzinie Zygmunt Stary był królem Polski I wielkim księciem Litwy Kolejna córka Elżbieta żyła tylko rok Następny syn Fryderyk został biskupem krakowskim I kardynałem gnieźnieńskim Kolejne dziecko to już dziesiąte dziecko Króla Kazimierza Jagiellończyka To była córka Elżbieta Która żyła tylko 9 lat W tamtych czasach choroby Powodowały, że niektórzy żyli bardzo krótko Dzieci bardzo szybko umierały Na różne choroby I ostatnie trzy córki to Anna, Barbara I znowu Elżbieta Były żonami księciów Pomorskiego, Saskiego i Legnickiego. Kazimierz Jagielończyk miał dużo dzieci, sześciu synów, ale jego synowie nie mieli już takiego szczęścia, i dynastia Jagielonów nie trwała bardzo długo. Jednak przez 200 lat panowania doprowadzili do wspaniałego rozkwitu i kultury, i gospodarki na ziemiach, którymi rządzili Sam król Kazimierz Jagiellończyk Zmarł mając 65 lat w Grodnie I kolejnym królem i wielkim księciem Litwy Był jego syn Aleksander Tutaj zakończymy dzisiejszą historię Ale to jeszcze nie koniec dzisiejszej audycji Na koniec chcę zaprosić was jeszcze do posłuchania Nagrania, które dostałem od Briana, który również jest z antypodów, a dokładniej z Australii. Wiktoria to młoda mama, a Brian ma 75 lat i wciąż chce doskonalić język polski. Nie jest Polakiem, ale ma żonę z Polski, często odwiedza Polskę. I myślę, że to jest wielko, wielka motywacja dla Briana. I Brian robi doskonałe postępy. Posłuchajmy na koniec, co powiedział Brian. Dzień dobry, Piotr. Dziękuję. Wszystko uczyć po polsku. Pierwszy raz. Ja byłem 25 lat do Polski. Ale... Bardzo trudno, nie mówię dobre po polsku, ale ja uczęszę duże słowo, ale mam duże raz byłem tutaj. Ja mam duże ciało, moje imię, Brian Johnston, ja jestem Australian, moja żona jest polski. Ale mam drugi dom, ja stęby za drogi, ale mam duże, duże Piacela tutaj. Teraz byłem duży podróż pateka na lepsze na lepsze i dobrze do bardzo Dobra. Byłem cały Polski, byłem Gdens, Gdynia, Sopot, leken, byłem Kraków, Warszawa. Zakopani, bezczady, a duże, duże inne miasto cały polski. Ale mam duże raz rozwijać Troka po polsku, ale nie rozwijać wszystko. Ale pierwszy raz ja widzę real Polish do internet, a myślę, że może mu się Mam prawo jeden mieszcząc, ale ja jestem trochę leniva, ale prawo duże duże, a piesze prawo pijczisząc historium, jak real Polish, mam naja lepi była Rozumia Lepi i mówi dobra po polsku, ale jesteś ja bardzo często po popolsku. Ale ja rozejmie niemenski, Holanda Engelski, moja żalik była Holanda, ale kiedy bywa Jeskis, ja rozejmie Duże Duże Holander, Dusko i niemenski. a następnie ja mam praca. moja firm była Biedna. Uh, ale ja mówię niemiecki tutaj. Uh, moja żona byłem polski. Teraz ja próbuję uczyć po polsku i bardzo, bardzo trudno. A ja jestem trochę stary, a nie, nie pamiętam wszystko, ale ja mam na razie. mam real polish. A ja myślę, Piotr, bardzo, bardzo uczyć dużo ludzi mówi po polsku. Dziękuję, maję pierwszy raz. Ja muszę próbować Lepiej mówi, lepiej po polsku. Dziękuję, wszystko, papa. Pa. Wspaniale. Bardzo się cieszę, że dostałem od ciebie to nagranie. Jest wiele osób, które myślą, że nauka języków jest. Tylko dla osób młodych. To nieprawda. Wszyscy możemy uczyć się języków. To zupełnie nie ma związku z wiekiem. I dziękuję Ci bardzo, że przysłałeś mi to nagranie. Myślę, że to wielka motywacja dla wielu osób. Dziękuję bardzo, Brian. I oczywiście życzę Ci powodzenia w doskonaleniu języka polskiego. Kochani, bardzo się cieszę, że przysyłacie nagrania. Muszę wam powiedzieć, że czasami będziecie musieli poczekać trochę dłużej, żeby usłyszeć siebie, bo mamy małą kolejkę. Ale nie martwcie się, dla każdego jest miejsce w moim programie i z przyjemnością dodaję wasze nagrania do podcastu. Wiem, to, wiem że to wymaga odwagi, wymaga czasami przełamania się. Mm. Dlatego bardzo doceniam. Wiem, ile to wymaga wysiłku. Dziękuję Wam za nagrania i czekam oczywiście na więcej. Piszcie do mnie, komentujcie podcasty. Zapraszam do korzystania z klubu VIP. Jeśli podcasty dla Was to za mało, chcecie więcej, to zapraszam do klubu VIP. Tam znajdziecie bardzo dużo materiałów. Przygotowałem dla Was również program, który nazwałem 100 Daily Polish Stories. Bo mam nadzieję, że będziecie go używali codziennie, będziecie słuchali codziennie. Jeśli ktoś chce zacząć mówić w innym języku, w języku obcym, to musi robić to codziennie. Jeśli chodzicie na lekcje języka polskiego raz na tydzień, to jestem pewien, że to jest dużo za mało. Powinniście słuchać polskiego codziennie, to bardzo ważne Dopiero wtedy wasz mózg przestawi się na nowe dźwięki, na nowe struktury. Dopiero wtedy zaczniecie myśleć po polsku i zaczniecie to robić podświadomie, bez myślenia. A to jest najważniejsza sprawa, żeby robić to podświadomie, automatycznie. Dlatego ten program, o którym mówię, jest tak Przygotowany. Tam są historyjki oraz pytania i odpowiedzi. Jeśli codziennie odpowiadacie na pytania, to w ten sposób uczycie się polskiego podświadomie. Zapraszam. Każdy może za darmo spróbować tych historyjek. Jeśli zapiszecie się na newsletter, potwierdzicie swój adres, e-mail, to dostaniecie pięć pierwszych historyjek z tego programu będziecie mogli spróbować jak to wygląda wystarczy wejść na stronę realpolish.pl i tam znajdziecie miejsce, żeby wpisać swój adres e-mail to co moi drodzy powoli dotarliśmy do końca do końca naszego dzisiejszego spotkania mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i wkrótce znowu się usłyszymy dziękuję wam za dziś Dziękuję za nagrania Wiktorii i Brianowi Dziękuję, że posłuchaliście podcastu Aż do samego końca Życzę wam dużo zdrowia Powodzenia w nauce języka polskiego Trzymajcie się, do usłyszenia Następnym razem, pa, pa. To był podcast Real Polish Po więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl